Rozdział szósty. Nefici zbierają się w kraju kumorach, aby stoczyć rozstrzygającą bitwę. Mormon ukrywa święte kroniki na wzgórzu kumorach. Lamanici rozgramiają naród nefitów. Setki tysięcy giną od miecza. Przechodzę teraz do zakończenia opisu zagłady nefitów mego ludu. Oto maszerowaliśmy uciekając przed Lamanitami. I ja, mormon, napisałem list do króla Lamanitów, prosząc, aby pozwolił nam zebrać naszych w kumorach w pobliżu wzgórza o tej nazwie, aby tam stoczyć z nimi bitwę. I stało się, że król Lamanitów przychylił się do mojej prośby. I pomaszerowaliśmy do kumorach i rozbiliśmy namioty wokół wzgórza. A była to kraina wielu jezior, rzek i źródeł i mieliśmy nadzieję zdobyć tu przewagę nad Lamanitami. I gdy upłynął rok 384, wszyscy, którzy pozostali przy życiu z naszego ludu, zebrali się w kumorach. I gdy cały nasz lud zebrał się w kumorach, ja, mormon, będąc w podeszłym już wieku i wiedząc, że będzie to ostatnia bitwa mego ludu, a otrzymawszy przykazanie od Pana, że nie wolno mi pozwolić, aby te święte kroniki przekazywane z pokolenia na pokolenie przez naszych ojców wpadły w ręce lamanitów, którzy by je zniszczyli, zrobiłem ten zapis w oparciu o kroniki na płucach Nefiego i ukryłem na wzgórzu kumorach wszystkie kroniki mi ręką Pana, z wyjątkiem tylko tych kilku płyt, które przekazałem mojemu synowi Moroniemu. I stało się, że moi ludzie ze swymi żonami i dziećmi ujrzeli teraz maszerujące przeciwko nim armię lamanitów i z okropnym lękiem przed śmiercią, który ogarnia wszystkich niegodziwych, czekali by z nimi walczyć. I stało się, że nas zaatakowali i każde serce przejął lęk na widok ich niezliczonych szeregów i zaatakowali nas z mieczem, łukiem i strzałą, toporem i wszelkiego rodzaju bronią wojenną. I stało się, że moi ludzie padli całe dziesięć tysięcy tych, którzy byli ze mną, a ja sam padłem pośród nich raniony. I Lamanici nie dobili mnie, gdy przeszli obok. I Lamanici zgładzili cały mój lud oprócz tylko dwudziestu czterech, którzy ocaleli, a był pośród nich mój syn Moroni. I następnego dnia rano, gdy Lamanici powrócili do swego obozu Obejrzeliśmy pobojowisko ze szczytu wzgórza Kumorach I ujrzeliśmy moich dziesięć tysięcy, których prowadziłem do boju A którzy leżeli teraz powaleni Zobaczyliśmy także dziesięć tysięcy prowadzonych przez mego syna Moroniego Poległo też dziesięć tysięcy Gidgidonacha, a on pośród nich Zginął również Lamach i jego dziesięć tysięcy, Gilgal ze swoimi dziesięcioma tysiącami, Limchach ze swoimi dziesięcioma tysiącami, Jeneum ze swoimi dziesięcioma tysiącami i Kumenichach, Moronichach, Antionum, Szyblom, Szem i Josz. Każdy padł ze swoimi dziesięcioma tysiącami. I dziesięciu innych padło od miecza, każdy ze swoimi dziesięcioma tysiącami. Tak zginął cały mój lud. Z wyjątkiem tylko tych dwudziestu którzy byli ze mną oraz niewielu, którzy uszli na południe lub przeszli na stronę Lamanitów. Oto ich krew, ciała i kości zalegały powierzchni ziemi, pozostawione przez ich zabójców, aby się rozkładały i powróciły do matki ziemi. Dusza moja boleje nad zagładą mego ludu i wołam, byliście... Tak piękni, jak mogliście odstąpić od dróg Pana, jak mogliście wyprzeć się Jezusa, który czekał z otwartymi ramionami, by was przyjąć. Jeśli byście się Go nie wyparli, nie zginęlibyście, ale zginęliście, a ja płaczę nad waszą zagładą, wiedząc, że jesteście straceni. Piękni synowie i córki, ojcowie i matki, mężowie i żony, byliście tak piękni, jak to się stało, że upadliście. Ale odeszliście już z tego świata i mój żal nie przywróci wam życia. I wkrótce nadejdzie czas, gdy wasze śmiertelne ciało stanie się nieśmiertelne i ciała, które się teraz rozkładają, staną się niezniszczalne. Wtedy staniecie przed sędziowskim tronem Chrystusa i będziecie sądzeni według swych czynów. Jeśli okaże się, że jesteście sprawiedliwi Będziecie błogosławieni razem z waszymi ojcami Którzy przed wami odeszli z tego świata Dlaczego nie nawróciliście się Zanim spadła na was ta wielka zagłada? Ale odeszliście już z tego świata I ojciec, wieczny ojciec nieba Wie w jakim jesteście stanie I postąpi z wami według swej sprawiedliwości i miłosierdzia